Przebywał pośród uczniów. I uczniowie e, widzieli tą zależność pana Jezusa od swojego ojca. I widzieli to jego przerpanie siły od jego ojca. I dlatego w 11 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy ten wiersz, w który zwracają się uczniowie. Panie, naucz nas modlić się. I dlatego właśnie od tych słów zaczniemy nasze rozważanie.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 Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, grzechy nasze, albowiem my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. I rzekł do nich, któż z Was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu,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 to dla natręctwa Jego wstanie i da Mu, ile potrzebuje. A ja Wam powiadam, proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Każdych bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki Ojciec pośród Was, który, gdy Syn będzie go prosił o chleb, da Mu kamień, albo gdy będzie go prosił o rybę,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 Tak, jak wspomniałem właśnie, kiedy Pan Jezus stawał przed różnymi trudnościami w swoim pielgrzymce po ziemi, to nie wykazywał takiej postawy, jaką by miał sam z siebie jakąś moc czy cokolwiek w tym rodzaju, ale właśnie wskazywał zawsze na Ojca. I ufności do Niego zwracał się z drżeniem. Czasami i ze łzami w modlitwie do Niego. A dopiero później te rzeczy czynił, które stały przed Nim do uczynienia. Uczniowie to widzieli, że te modlitwy przynoszą błogosławiony skutek. Może wcześniej w Izraelu nie było tego to tak widać. Może jeszcze dużo wcześniej, kiedy czytamy o pewnych mężach bożych, czy o niektórych królach, czy o prorokach. Było to widocznie, że właśnie w taki sposób się zwracali. Ale w czasach Pana Jezusa pewnie już wszyscy zaczęli bardziej polegać sami na sobie lub na jakichś możnych tego świata, niż na Bogu. I nie było to w taki sposób znane. Dlatego... Uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa, Nałóż na, naucz nas modlić się. Nałóż nas tak modlić, aby te modlitwy przynosiły skutek. I wtedy Pan Jezus wskazał w pewnych słowach na to, w jaki sposób należy się zwracać do Boga. Gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tu widać, że Pan Jezus wskazuje najpierw na to, że mamy uwielbiać naszego Ojca. Że mamy zwracać uwagę na to, że ta relacja nasza jest taka właśnie jak syna do Ojca, z tym miłującym wzrokiem patrzonym naszego Ojca, który mówi, że jest święte jest imię Twoje. Czyli oddaje tą cześć, że Bóg jest ponad wszystkim Wszechmogący, że wszystko może, że nic nie jest dla Niego zbyt trudne lub zbyt wielkie, ale wszystko jest w zasięgu Jego ręki. Dalej jest mowa o królestwie aby to Królestwo było widoczne jak w niebie, tak i na ziemi. To Królestwo jest widoczne poprzez wierzących, poprzez tych, którzy przyjęli Pana Jezusa, poprzez tych, w których Pan Jezus mieszka w ich sercach. Chociaż będzie jeszcze bardziej może widoczne w tysiącletnim królestwie, kiedy już całkowicie ta moc szatana będzie zdruzgotana, kiedy on będzie rzeczywiście miał tą władzę, ale już i w tej chwili jest to widoczne, bo ta głowa szatana już została zdeptana poprzez to, że ta moc została mu zabrana że on już tego triumfu nie może mieć nad wierzącymi ponieważ to co kiedyś miało tą władzę teraz zostało mu zabrane bo nie może po prostu tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Nękać, lecz po prostu ci, którzy uchwycą się Jego zbawczej krwi, są im te grzechy zgładzone i mają ten wolny przystęp do Boga. I w ten sposób szatan już jest powalony. I dopiero wtedy, kiedy uwielbimy w taki sposób Boga Ojca, wywyższymy Go, przyniesiemy Mu chwałę, to wtedy dopiero zwracamy się do Niego z naszymi potrzebami. Może jeszcze warto zaznaczyć właśnie, że to królestwo, musimy mieć też właśnie na uwadze to, że to królestwo rozchodzi się przez wierzących na ziemi. A w jaki sposób my mamy właśnie to pragnienie, żeby jeszcze wielu wokół nas mogło wierzyć i żeby przez to Pan Jezus jeszcze mógł mieszkać w następnych sercach tych ludzi, aby te pieśni chwały z tych ludzi mogły znowu się wznosić ku Bogu Ojcu. Trzymamy właśnie codziennie to na naszej myśli i właśnie z takim nastawieniem zaczynamy dzień, aby, się, aby prosić Pana Jezusa o to, żeby nam właśnie przydał możliwości, siły do tego, aby komuś opowiedzieć właśnie to Słowo. O tym wspaniałym zbawieniu. O tym, że właśnie Pan Jezus mieszka w takich sercach. I wtedy właśnie dopiero kiedy te rzeczy wypełniają nasze serca, naszą treść modlitwy, to dopiero wtedy Pan Jezus wskazuje na to, że możemy też wspomnieć o tym, żeby te nasze potrzeby dnia codziennego były też błogosławieństwem naszego Pana i Boga. I tu jest napisane: chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień. Mowa jest o pokarmie. Możemy mieć potrzeby dla naszego ciała, chociaż teraz bezpośrednio rzadko może kto o tym myśli, ale. Miejmy zawsze wdzięczność do tych rzeczy, że właśnie w taki sposób teraz w Europie je mamy. Bo choćby nawet przykład Mołdawii pokazuje nam, że to nie jest takie oczywiste, że musimy to tak mieć. Albo wspomnimy paręnaście lat do tyłu, kiedy była wojna i nie jeden modlił się o kromkę chleba. I miejmy wdzięczność za to, że ten chleb posiadamy. Ale też możemy mieć bardziej w tej chwili nawet potrzeby te duchowe niż cielesne. I to również powinniśmy przekładać naszemu Panu, żeby właśnie Dał nam tej chęci do czytania Słowa Bożego, do rozmyślania nad Nim, do zajmowania się Nim poprzez może czytanie jakichś innych rozszerzeń Słowa, abyśmy pragnęli poznać Go coraz bliżej, coraz bardziej, abyśmy byli utwierdzeni, abyśmy, aby nasze Słowo mogło właśnie być tym Słowem, które da odpowiedź, jak jest Słowo Boże, mówi każdemu potrzebującemu. Abyśmy nie trwożyli się, kiedy spotkamy kogoś, kto nas zapyta o pewne zrozumienie tego słowa czy innego, lecz abyśmy mieli to zawsze, jak to mówią, na końcu języka, aby dać tą prawidłową odpowiedź. Aby szatan nigdzie nie miał powodu do jakiejś swojej chluby i nie mógł nas, jak to mówią, zagonić, ale był zawsze powalony. Dalej w czwartym wierszu jest napisane Odpuść nam nasze grzechy, albo my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. Tu jest pokazany pewien duch. Duch przebaczający. Musimy się zastanowić, czy my jesteśmy właśnie takiego ducha. Kiedy Pan Jezus został skazany na śmierć, kiedy ci ludzie wołali ukrzyżuj, kiedy może go opulowali i bili tą czciną czy cokolwiek, to on mówił: odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. Tam nie widzimy w żadnym momencie, że on myślał: może ze złością zaraz tutaj grom z nieba spuszcza i wszystkich powali jednym tchnieniem. Nie. On mówił, odpuść bo nie wiedzą, co czynią. Ale właśnie zastanówmy się, czy my mamy takiego ducha. Kiedy może jakaś rozmowa sprowadza się na jakiś ton, który może i nas dotyka. Może dotyka jakiejś naszej wewnętrznej dumy. Może widzimy, że sprowadza się do tego, że ta osoba nam wytknie pewne rzeczy. Czy my potrafimy już wtedy przypomnieć sobie naturę Pana Jezusa i już być na to przygotowanymi, że nie w odpowiedzi jakieś przykre słowo, ale myśl, że my jesteśmy... Ducha Chrystusowego, Ducha Przebaczającego i może w jakiś sposób unikniemy jakiejś przykrej rozmowy, zwady i załagodzimy tą sprawę w takim duchu, aby ona w ogóle nie była czymś przykrym między wierzącymi. Coraz częściej <trych> Słyszy się, że Pewni wierzący ze sobą W jakiś tam sposób Nie rozmawiają Czy jest to Naturalna rzecz Czy to są dzieci Jednego ojca Czy to jest Społeczność wierzących, którzy są przy jednym stole pańskim? Chcielibyśmy się nad tym głęboko zastanowić i zrewidować nasze sumienia, aby takie rzeczy nie miały miejsca. Może powinniśmy niejednokrotnie przeczytać te wiersze, chociaż wydawają nam się one właśnie tak z pamięci jeszcze praktyk katolickich, czymś, co kiedyś powtarzaliśmy, może niejednokrotnie, ale czy chcieliśmy się nad tym w taki sposób zastanowić, co Pan Jezus chciał wskazać swoim uczniom, Dalej jest pokazane, rzekł do nich, Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy, powie mu, przyjacielu, pożycz mi trzy chleby. Albołem, przyjaciel mój przybył do mnie, będąc podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie, nie naprzykrzej mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać, dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie Dlatego w wstanie i damu, że jest jego przyjacielem, dla natręstwa jego wstanie i damu ile potrzebuje. Tu właśnie jest nawiązanie do wcześniejszej tej, tej modlitwy, że właśnie nie żeby pokazać, że może trzeba się zawsze Bogu tak naprzykrzać. Że, że On w końcu to przyjmie tą modlitwę, ale po prostu jest pokazane, że Ojciec po prostu wie, czego potrzebujemy. I jeśli Go prosimy w duchu, właśnie wiary, w duchu tych rzeczy, o których tu wcześniej, była mowa to ten ojciec po prostu wysłucha te modlitwy i na nie odpowie może nie zawsze odpowie w taki sposób jakby nam się to wydawało, że jest dobre ale on daleko więcej wie o tym co jest nam dobre niż my czasami sami bo my często mamy tylko spojrzenie na te cielesne, doczesne rzeczy, a On pragnie, abyśmy przede wszystkim mieli te duchowe pokarmy, te prawdziwe przeżycia z Bogiem, tą więź bliską z Nim mieli bardzo bliską. I tu właśnie w jedenastym wierszu jest napisane, gdzieś jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie prosił o chleb, dam mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, dam mu zamiast ryby węża, albo gdy go będzie prosił o jajko, dam mu skorpiona. Tak. My właśnie będąc złymi cieszymy się z tego, że nasi synowie czy córki Cieszą się z naszych prezentów, z naszych jakichś wysłuchanych, próśb spełnionych marzeń naszych dzieci. A czy ojciec nasz również nie cieszy się z tego, że on może nam udzielić takie rzeczy, którymi, z których my możemy być Zadowoleni, których my możemy mieć jakąś po prostu korzyść? Może nie tylko tą przemijającą, ale również i tą wieczną? Tego obrębie prosił o rybę. Damu zamiast ryby węża. Tu jest pokazane, że byśmy z tego powodu mogli cierpieć. A dobry ojciec nigdy tego by nie uczynił, aby dziecko swoje przyprowadzić do cierpienia.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 To jest właśnie urywek, te ostatnie wiersze z Mateusza z siódmego rozdziału, jedenasty wiersz.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 w jaki sposób my się odnosimy jedni do drugich? Z jaką miłością podchodzimy jedni do drugich? Czy mamy właśnie taką miłość, jak mieli yy, paryzeusze, czy uczeni w Piśmie, którzy chodzili w dumie, że oni coś mają, że oni coś posiadają, a nie widzieli właśnie i nie mieli prawdziwej miłości do swoich bliźnich, do tych wszystkich, którzy ich otaczali. Może biedniejszych, może słabszych, może mniej wykształconych i tak dalej. Czy mamy właśnie taką miłość ojcowską, abyśmy, widząc naszych braci, sióstr, czy innych sąsiadów, nawet, czy jeszcze innych w potrzebie, abyśmy umieli do nich wyjść z miłością i w jakikolwiek sposób umieli ich pocieszyć. Czy też dobrym słowem, ale czy też może jakąś rzeczą, która czasami nawet może i nam zbywa. Bo często jest tak, że mamy nadmiar tych rzeczy doczesnych. Że niejednokrotnie, może nie jedna rzecz nam się zmarnuje, ale... Nasze serce jest zbyt chciwe, aby udzielić to tym, którzy tego potrzebują. Zastanówmy się nad tymi sprawami, aby ten Duch Chrystusowy mógł rzeczywiście być w nas żywy. Następnie przeczytam z tego samego rozdziału od wiersza 33. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu ani pod korcem, ale na świeczniku, a żeby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Świecą ciała jest oko Twoje, jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne. A jeśli jest chore, i ciało Twoje jest ciemne, bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne, i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła Cię swym blaskiem. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek, Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to, faryzeusz dziwił się, że nie odmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego, Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnętrzne, zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmożnę, a oto wszystko... Dla was będzie czyste. Lecz wiada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszystko należało, a wszak należało i to czynić i tamtego nie zaniechać. Wiada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Wiada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. A odpowiadając, rzekł jeden z uczonych w zakonie do niego nauczycielu, mówiąc tak i nas nie ważasz. On zaś rzekł i wam, zakonoznawcy, wiada, bo obciążacie ludzi brzemionami nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Wiada wam, że budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich. Zaiste, świadczycie przez to, że pochwalacie uczynki ojców swoich, gdyż oni ich zabijali, a wy budujecie im groby. Dlatego też i mądrość Boża powiedziała, "Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórzy będą zabijać i prześladować, aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków wylaną od założenia świata. Począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam, dopominać się i będą od pokolenia tego. Powiada wam zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, sami nie weszliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście, a gdy stamtąd odchodzili, zaczęli uczeni w piśmie farzeuszek gwałtownie nań napierać i wypytywać go o wiele rzeczy, czyhając nań, by go przychwycić na jakimś słowie. Ten temat w jakiejś mierze łączy się właśnie z tym wcześniejszym tematem Pan Jezus wskazuje podobieństwo o zapalonej świecy. Nikt nie zapala świecy i nie stawia jej w ukryciu. Tą świecą w naszym życiu jest to światło Chrystusa. Jeśli rzeczywiście uwierzyliśmy w Pana Jezusa. Jeśli rzeczywiście ten promień łaski na nas padł, to to nasze życie, nasze ciało, nasze wnętrze, nasza dusza jest oświecona tym światłem. I każdy zdrowy chrześcijanin powinien być właśnie napełniony całym tym światłem. Powinien promieniować tym światłem na zewnątrz. Powinny promieniować nasze uczynki, nasze słowa. Po prostu powinniśmy oświecać tą ciemność, która otacza nas dookoła. bo właśnie w tym świecie ludzie nie znają Pana Jezusa, nie znają Jego woli i to jest jedna z dróg, których Panu jest to miłe, aby w taki sposób właśnie to światło się mogło rozchodzić. Jest tu przyrównanie do oka, jeżeli to oko jest zdrowe, to i całe ciało jest Twoje jasne. A jeśli jest chore, to i ciało jest ciemne. Tym okiem właśnie jest ta zdrowa dusza, która zapragnęła przyjąć Pana Jezusa i On właśnie żywo mieszka w nas. I ta światłość właśnie się rozchodzi. Czy ta właśnie miłość Chrystusowa jest właśnie żywa w naszych sercach? Czy my właśnie widzimy tych ludzi, którzy chodzą w ciemności... I nie, nie tak jak ci faryzeusze, którzy... O nich jest napisane, że jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. A jeśli my, mając właśnie to właściwe poznanie, nic nie mówimy na ten temat, że ten nasz przyjaciel, czy nasz krewny może idzie na wieczne zatracenie, a my przemilczamy te rzeczy, to jesteśmy właśnie jak ta świeca schowana pod jakieś przykrycie, czy może pod łóżko, czy coś w tym rodzaju. I ta światłość Chrystusowa wtedy w żaden sposób nie może się rozejść. Dalej przeczytałem urywek o tych faryzeuszach, może myślimy, że nie jest to mowa do nas, jest to mowa do faryzeuszów, czy do uczonych w zakonie, ale właśnie w taki sposób my się właśnie zachowujemy, jeśli ze szczerością, z miłością nie opowiadamy o Panu Jezusie, to jesteśmy takimi faryzeuszami którzy zabiegają o rzeczy doczesne, którzy się boją, że może no teraz będziemy mieć może mniej klientów albo mniej pracowników albo mniej życzliwych sąsiadów i jeszcze wiele, wiele innych rzeczy, które na to wpływają i kierują nami w taki sposób, że my tego słowa i tych ust nie otwieramy i nie mówimy... z głębi serca o naszym Zbawicielu, ale właśnie tych rzeczy się wstydzimy. Nic nie jesteśmy wtedy inni niż oni w tamtych czasach, że pokazywali na to, że kubek jest na zewnątrz nie, nieumyty. To jest właśnie ten sam duch chciwości, jakiejś naszej dumy, a my mamy tego wszystkiego się wyzbyć, a widzieć tylko to, co jest miłe Panu Jezusowi, co Jemu przynosi chwałę, co Jemu przynosi tych uczniów. Z jednego grzesznika całe niebo się raduje, nawracającego się grzesznika. Czy mamy na myśli tą rzecz, która jest właśnie miła naszemu Panu? Czy tylko pochwyciliśmy tak jak ten talent i zakopaliśmy go głęboko w ziemi i czekamy na przyjście naszego Pana? Czy też pragniemy nim obracać? Miejmy to na względzie i weźmy te słowa poważnie do naszych serc do naszych domów. Chciałem jeszcze kilka słów do, tych, do tej modlitwy, o której czytaliśmy w XI rozdziale. Czasem to się nazywa modlitwą pańską, aczkolwiek sam Pan Jezus taką modlitwą się nie modlił, choćby z tego powodu, że jak tutaj mówi odpuść nam nasze grzechy, a więc On sam swoich grzechów nie musiał wyznawać, ponieważ ich nie miał, ani też nie wódź na pokuszenie, czy też nie dopuść, abym uległ pokusie. Także i o to Pan nie musiał się modlić. Ale jest to modlitwa, która uczył swoich uczniów, zanim jeszcze powstał z martwych i zanim jeszcze Duch Święty był zesłany na ziemię. To jest ważną rzeczą, żeby to zauważyć, że dla nas dzisiaj żyjących w większych błogosławieństwach niż tamci wtedy, modlitwa jest znacznie głębsza. I na przykład w liście do Efezjan, jeśli możemy taki przykład znaleźć w trzecim rozdziale, gdzie apostoł mówi, zginam kolana swoje przed ojcem, czy też do Kolosan w pierwszym rozdziale jest, są przykłady modlitwy, czy liście do Rzymian w pewnym momencie, kiedy apostoł zaczyna uwielbiać Boga, to widzimy, że ta modlitwa pod działaniem Ducha Świętego, czy w duchu, jak nam mówiła wczorajsza kartka, jest znacznie dalej idąca niż to, co tutaj czytamy. Możemy się zastanowić, i tutaj jest powiedziane, gdy się modlicie, mówcie. Kiedyś pytałem o to e, Stefana, Stefana Dricker, e, jak to jest z tym, gdy się modlicie, mówcie. No to tak jakby to trzeba było wyrecytować. E, ale jednak e, nigdzie nie czytamy w Biblii, że e, ktoś modlił się w ten sposób, albo że ktoś powiedział, no to teraz pomodlimy się modlitwą, którą Pan Jezus nas nauczył. Kiedyś byłem na pogrzebie e, wśród wierzących i tam jeden z braci w pewnym momencie powiedział, teraz pomodlimy się modlitwą pańską. I e, padło Ojcze Nasz. E, a więc jest to praktykowane, nie jest to grzech oczywiście. Kiedyś jeden brat nawet e, ze zboru zapytał mnie, a gdyby tak w środek, który z braci się pomodlił, ciekawe, czy ktoś by powiedział Amen. Ja bym powiedział, ale oczywiście my mamy znacznie coś większego, bezpośrednie wprowadzenie Ducha Świętego, niż tylko wyrecytowanie jakiegoś słowa. Ale możemy też zobaczyć to z drugiej strony, na przykład kiedy śpiewamy pieśń, to też jest modlitwa. Tam są takie słowa, na przykład pieśń, którą śpiewaliśmy przed rozważaniem, to ewidentnie są słowa skierowane do Boga. A więc jest to modlitwa śpiewana. Już ten tekst jest wcześniej ułożony. My tylko go powtarzamy. Jeśli jest to w naszym sercu, to Bóg też tego wysłuchuje. W modlitwie też prosimy, w pieśni prosimy o coś Boga. Więc nie jest to samo w sobie złe. Również ja akurat się w ten sposób nawróciłem, że ktoś mi powiedział, powtarzaj za mną. Ja po prostu powtórzyłem zanim nim te kilka zdań. Jeśli ktoś jest takim prostym człowiekiem, że rzeczywiście mówi to, co ma w sercu, to to zadziała. To znaczy, że taki człowiek, tak jak ja wtedy, się nawraca, ponieważ wypowiedział te zdania i rzeczywiście to było w moim sercu. też ja osobiście nigdy tego nie praktykowałem. To znaczy, powtarzaj za mną i wtedy jak gdyby no, z dziećmi jedynie tak się stało, ale, ale tak poza tym poniłem. W tej modlitwie tak możemy też i znaleźć uwielbienie, jak tutaj Paweł mówił, ten pierwsze zdanie, możemy znaleźć prośbę czyli tego chleba naszego. Dalej też jest i pokuta, czy też wyznanie grzechów, odpuść nam nasze grzechy. Jednego elementu by brakowało bardzo ważnego w modlitwie, dziękczynienie, podziękowanie. To możemy znaleźć w, w innych miejscach, kiedy sam Panie Jezus mówi Wysławiam Cię Ojcze, albo kiedy wręcz domaga się tego, opowiadając historię o tych trędowatych, że jeden tylko przyszedł i podziękować, a gdzie jest dziewięciu czy przyszedł uwielbić Boga. Każda modlitwa jest uwielbieniem Boga. Choć też nie każde uwielbienie Boga jest podziękowaniem. Bo kiedy dziękujemy, to mówimy Boże, to Ty sprawiłeś, dziękuję Ci. Ale kiedy uwielbiamy, to nie musi być za coś. Po prostu za to, że Bóg jest. Cieszę się Nim, wyrażam podziw dla Niego. Bez względu, nie z powodu czegoś, ale z powodu tego, że Jest. To tak jak żony mężów mogą kochać za to, co oni dla nich robią. Ale też mam nadzieję po prostu za to, że są. I ten dalszy urywek mówi właśnie o tym natręctwie. Tym przyjacielem tutaj w tej przypowieści jest sam Bóg. Przyjacielu pożyczmy trzy chleby. Tym przyjacielem, który miałby ten zapas w swoim domu i trzeba do Niego iść, prosić Go, jest Bóg. I my także zwracamy się do tego naszego przyjaciela, do, do Boga. Tutaj jest jeszcze taki motyw, że w czyjejś sprawie ktoś do nas przyjechał. i Potrzebujemy pomocy, a więc tu jest konkretnie przykład modlitwy o kogoś. Czyli ja modlę się o kogoś, proszę Boga o kogoś. I tutaj jest taki, taka sprawa, że e, może dla nas jest to, dzisiaj już trochę nie, trudno sobie wyobrazić, że są zaryglowane drzwi jakoś tam, jakąś zasuwą, że się śpi w jednym łóżku z dziećmi, w dawnych czasach tak było, dzisiaj już e, takie rzeczy się przynajmniej e, w Polsce nie zdarzają raczej. Ale czy mamy sklepy całodobowe, nie ma problemu, czy stacja benzynowa jest otwarta całą dobę. Ale kiedyś było więcej tego, że byliśmy zdani jedni na drugie. Dzisiaj wszyscy są bardziej niezależni. Mają po prostu, nie wiem, pieniądze można pożyczyć w banku. Różne rzeczy można załatwić innymi sprawami. Nie ma potrzeby proszenia. Tutaj widzimy, że ludzie byli bardziej od siebie zależni nawet w sprawie tego chleba. I tutaj jest napisane, dla natręstwa Jego wstanie, damu, ile potrzebuje. Ale oczywiście Bóg nie irytuje się naszymi modlitwami. On daje nam, bo jest miłością. Człowiek może się zirytować, że ktoś do niego w środku nocy dzwoni, mówi, no scholuj mi, bo auto mi się zepsuło. Kiedyś mi brakło benzyny w palatach i Boguś przyjechał o pół do szóstej rano z karnistrem. Też taka rzecz miała miejsce. Więc... Ale w... widzimy, że Bóg czyni to chętnie. I skoro sam Pan Jezus tak mówi, to znaczy, że tak mi się modlić. Czyli proście, to jest w języku greckim, czy też szukajcie, kołaczcie, że to trwa. Czyli proście, aż otrzymacie. Też szukajcie, aż znajdziecie. Albo pukajcie, aż otworzą Wam. Bo można poprosić raz, dwa. Tu widzimy, że ten przyjaciel mówi siódmy wiersz. Nie mogę wstać i dać ci. Więc pierwsza odpowiedź jest nie. No i ten człowiek mógłby zrezygnować i wrócić. No ale jednak prosi dalej, dalej pukać. Więc jest wezwanie do tego, żeby prosić, aż otrzymamy, szukać. Aż znajdziemy, a no można poszukać. W jednym, drugim miejscu nie ma. Ale można szukać, aż się znajdzie. I tak samo z pukaniem. Pukać, aż otworzą. Chodzi o nasze nastawienie wobec Boga. Przykładem takiej modlitwy jest choćby modlitwa Abrahama, który modlił się o Sodomę. On doszedł do dziesięciu, począwszy od pięćdziesięciu. Na tym poprzestał. Ale widzimy, że Bóg dał więcej. Tam był tylko jeden człowiek, Lot i jego dwie córki. Miasto zostało zniszczone cztery miasta poza tym. Ale tych troje zostało uratowanych. Zobaczmy potop. Ośmioro uratowanych. Cała reszta zginęła. Czy jak będzie z pochwyceniem, nie wiem, ilu będzie zabranych reszta będzie osądzona. A więc Bóg ma wzgląd na tych, którzy są Jego. Taką gorącą modlitwą jest choćby to, co uczniowie przeżywali w łódce, która, to wydawało mi się, że im się, że tonie, kiedy wołali Panie, ratuj Panie, Mistrzu, nic się nie obchodzi, że giniemy. I wtedy Pan też Albo też Jakub, który był tuż przed spotkaniem ze swoim bratem Ezawem i tak się bał. Jeśli przeczytamy tę modlitwę i byśmy to mogli sobie wyobrazić, to była naprawdę modlitwa człowieka, który bał się, trząsł się ze strachu. I tak wypowiada te słowa w takim przerażeniu. I Bóg to wysłuchał, nie tylko w ten sposób, że Ezaw był przyjaźnie nastawiony, ale też i w tym, że właściwie wtedy Jakub się nawrócił przy spotkaniu z samym Panem. Bóg wysłuchał jeszcze większy sposób takiej gorącej modlitwy w strachu, jeszcze więcej niż sam Jakub myślał. A więc jesteśmy zachęceni do takich modlitw, do takich gorących modlitw. Jeśli my, będąc grzesznikami, rzeczywiście potrafimy zadbać o nasze dzieci i dać im to, czego potrzebują, to co dopiero Bóg, który się nie irytuje, nie męczy, ma wszystko, co potrzeba. Widzimy tu pewne podobieństwo między chlebem a kamieniem, między rybą a wężem, czy jajem a skorpionem. Skorpion zwija się w taką kulę i może sprawiać wrażenie, że to jest jajo. A więc Bóg nigdy w ten sposób jakoś nas chytrze nie podchodzi, żeby nam dać coś, co, jest, co nam zaszkodzi. Raczej daje dobre rzeczy, a więc ten pokrzepienie, ryba czyli symbol radości, może jajo wskazuje na siłę. A więc Bóg to wszystko nam daje. Mamy przykład też i takiej modlitwy w dziejach Apostolskich, gdzie zbór modlił się o Piotra. A kiedy Piotr stanął u drzwi, to ta dziewczynka czy dziewczyna była tak zaszokowana tym, że to był Piotr, że nawet mu drzwi nie otworzyła, a inni powiedzieli, to niemożliwe. To chyba jego anioł, w zasadzie w zrozumieniu jego duch, nie anioł stróż, tylko właściwie, że Piotra już nie ma, to tylko jego duch jest. Tak jak jest w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, Pan Jezus mówi, że... Aniołowie ich patrzą w oblicze Ojca Mego, nie w sensie aniołów, aniołowie stróże, tylko duchy tychże prostych. Więc, żeby przyjmować tych prostych, wywierze z no, powagą, dlatego, że oni są ważni w oczach Boga. I kiedy odchodzą z tej ziemi, to są bezpośrednio w obliczu Boga. A więc, duchy, nie aniołowie. Ehm. I tam modlitwa została wysłuchana, żarliwa modlitwa tego zboru, chociaż jak widzimy, oni powątpiewali. I tak i z nami. Jeśli te modlitwy nawet nie są takie niewzruszone, to Bóg wysłuchuje. Nawet nie zawsze od razu, jak to było z Danielem, który przez trzy tygodnie się modlił i nie wiedział, czy odpowiedź jest tak, czy inaczej. A wtedy mm, otrzymał odpowiedź, że już od pierwszego dnia modlitwa została wysłuchana. No ale jeszcze e, tam był bój e, e, w niebie, był pomiędzy tymi mocami. E, coś, co jest e, dla nas zapewne pocieszające, to jest to, że Pan Jezus teraz się o nas modli. E, ponieważ modlił się o Piotra. Pan Jezus powiedział za tymi proszę, którzy przez nich uwierzą we mnie. w Ewangelia na 17 rozdział. A więc modlił się o nas wtedy, kiedy się modlił. Ale i teraz cały czas to mamy w Hebrajczyku w 7 rozdziale. On wstawia się za nami, czyli modli się za nami teraz, kiedy żyje. Na koniec jeszcze E, przyszło mi na myśl, kiedy śpiewaliśmy pieśń, co do tego bo tam jest napisane, że jakoś w tej pieśni jest, że dałeś nam się zejść w Twoim imieniu, tam jest w pierwszej zwrotce e, tak przyszło mi na myśl gdybym zaprosił Was na moje urodziny byśmy siedzieli razem przy stole oczywiście coś w szczególny dzień e, na przykład, gdyby Bóg mnie zabrał i bylibyście na stypie po e, moim pogrzebie też moglibyście wspominać, no jaki był, co robił ale gdybym e, z martwych po tym jak zmarłem i siedział razem z wami przy stole to by było coś zupełnie, zupełnie wyjątkowego to całkiem inne spotkanie umarł i ożył i teraz siedzi razem z nami tak jak Łazarz po e, zmartwychwstaniu i tym jest właśnie zejście do imienia Pana. Kiedy jesteśmy, siedzimy razem z tym, który umarł i ożył. A mało do tego jeszcze, kieruje e, tymi, e, którzy siedzą w tym miejscu. Tak się składa, nie wiem, nie wiedziałem, czy to mówić, czy nie, ale miałem dokładnie ten sam fragment e, na myśli Łukasz 11 od 1 do 13 miałem dzisiaj na sercu, gdyby akurat tak się zdarzyło. Więc ten, który umarł i ożył i jest między nami, on jest też tym, który kieruje przebiegiem zgromadzenia. Jeśli dzisiaj mamy możliwość się modlić o jakieś rzeczy, które właśnie oczekujemy, że Pan da, to tak jak ci, którzy modlili się o Piotra, powinniśmy zakładać przez wiarę, że Bóg ma moc wykonać to, o co Go prosimy. I to jest zupełnie inna modlitwa niż taka modlitwa, która właśnie... Tam została ujawniona w przypadku Piotra. Kiedyś słyszałem taką historię, że wierzący zmartwieni tym, że nie było długo deszczu w Stanach Zjednoczonych w końcu postanowili, że będą się na zgromadzeniu modlić o deszcz, że po prostu to tak się dało we znaki, że po prostu zostało to ogłoszone, że będzie specjalna modlitwa o deszcz i Wszyscy tam szli na to zgromadzenie i kluczowe dla zrozumienia tego było to, że jedna dziewczynka szła w kaloszach z parasolem na to spotkanie. I my też, jeżeli modlimy się o coś, to żeby nie było tak, że my się o coś modlimy, Pan to da i to będzie jak w tym chińskim przysłowiu, oby spełniły się Twoje życzenia bo jeżeli byśmy poszli na przykład, modlilibyśmy się o coś i Pan by to dał i ta odpowiedź byłaby wtedy dla nas być może takim zaskoczeniem, że no nawet by nam mogło to przyczynić szkód, więc jeżeli jesteśmy nastawieni na coś, że chcemy od Pana, to od razu zróbmy na to miejsce w swoim życiu, żeby to nie było dla nas przykrą niespodzianką, że Bóg odpowiedział na to, o co się modliliśmy. Jeszcze odnośnie, dlaczego nie widzieliśmy tej modlitwy później w dziejach apostolskich i w Nowym Testamencie. Ostatnio mieliśmy brata, który wskazał, że też nie widzieliśmy nigdzie później i nigdzie w Nowym Testamencie modlitwy do Ducha Świętego. I to, że czegoś nie ma w Nowym Testamencie, jest dla nas ważną wskazówką, żeby właśnie pewnych rzeczy, których nie ma, zastanowić się, czy przypadkiem nie ma ich, bo nie mamy ich praktykować. Jeśli chodzi o Łukasza, 11 rozdział, on też dawno mi leżał na sercu w połączeniu z Mateusza, szósty rozdział, odnośnie tej właśnie modlitwy, więc bardzo się ucieszyłem, że Pan dzisiaj ten temat dał nam poruszyć i tutaj jest ważna rzecz, że ta modlitwa została dana przez Pana jako modlitwa do praktykowania sam na sam z Bogiem w ukryciu bo tutaj jest wyraźnie powiedziane, a gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i była to intymna modlitwa sam na sam jeden na jeden, ten który się modli z tym, który wysłuchuje Bardziej to widać właśnie w Mateusza 6, gdzie Pan Jezus to w kontraście do modlitw publicznych pokazuje. Bo jest powiedziane wyraźnie, ja przeczytam z Mateusza 6, od początku może. Pilnujcie się, abyście waszej pobożności nie dawali, jałmużny nie dawali przed ludźmi, po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u waszego Ojca, który jest w niebie. Mocny akcent na to, że to ma być schowane. Dlatego, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to robią obudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają swoją nagrodę. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, nie, nie wie twoja lewa ręka, co czyni prawa ręka, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Ci jawnie. I potem Pan Jezus dokładnie w tym samym charakterze mówi o modlitwie. Piąty wiersz. A gdy się modlisz, nie bądź jak budnicy. Oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam Wam, odbierają swoją nagrodę. Ale gdy Ty się modlisz, wejdź do swojego pokoju, zamknij drzwi.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 Modlitwa, ten przykład jest dany jako modlitwa w ukryciu, sam na sam. I dlatego nie widzimy później uczniów, żeby się z tą modlitwą afiszowali. Oczywiście oni jej nie recytowali, bo nie o to chodzi, tylko ją po prostu w tym charakterze, jak Paweł nam to dzisiaj z łaski Bożej przedstawił, stosowali, żeby po prostu było to sam na sam z Bogiem. I jest taka... Opowieść o znanym kaznodziei sperdżenie, który płynął statkiem i yy, była pogoda taka, że on nie mógł dopłynąć. I było oczywiście modlitewne spotkanie na tym statku, bo to były czasy, kiedy było dużo ludzi wierzących. I odnośnie tego siódmego wiersza, a modląc się nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni tam się modlili na różne sposoby a Aspergera tam nie było. I było widać, że ta pogoda wcale nie zamierza się poprawić, jest fatalnie. I w końcu, bardzo podobnie jak do Jonasza, w końcu go znaleźli gdzieś tam i mówią, a ty czemu nie bierzesz w tym udziału? I zaprosili go. I on przyszedł i pomodlił się. Pomodlił się, Panie Jezu, jeśli mamy dotrzeć, to daj właściwą pogodę i skończył, powiedział Amen. No i jakoś tak wyłączył się z tego. I natychmiast pogoda się zaczęła poprawiać. Jeżeli chcemy wymusić coś na Bogu, to nie jest to grzech. Ale jest to śmieszne. Bo Bóg wie o tym, czego potrzebujemy, jeszcze zanim poprosimy. Więc modlitwa nie jest nadrzędna nad posłuszeństwem. Więc jeżeli my mamy... Modlić się, to podstawą jest to, żeby to robić w uniżeniu. Dawca to jest ojciec. My jesteśmy piorcą. Nie może być tak, że ja, tak jak dziecko w sklepie, kładę się na posadzce i bo chcę tego cukierka. Przecież to nie jest właściwe postępowanie dziecka Bożego. Ale tak widzimy w świecie, że dzieci czasami terroryzują swoich rodziców i ja ze zdziwieniem widzę, że niektóre dzieci dostają. Mało tego, sam jako ojciec nieraz uległem tego typu terrorowi, ale to nie jest rzecz wzorcowa. Nie bądźmy takimi osobnikami, bo to nie jest zgodne z myślą Bożą. To jest generalnie tak, że skoro mam zaufanie do ojca, że on wie, czego potrzebuję, za nim poproszę, to właśnie dlatego w Nowym Testamencie głównie są podziękowania. I Stanisław Pietrzyński kiedyś, jak z nim rozmawiałem o modlitwie, listownie, napisał, że on nawet nie widzi potrzeby, żeby się prosić za bardzo, tylko bardziej dziękować. Bardzo mnie to wtedy uderzyło, bo byłem młodym wierzącym i ja byłem bardziej wtedy nastawiony na proszenie, daj, daj, daj, Mam, Bóg ma piawkę Grzegorza, daj, daj. Nie. To właśnie mnie szokowało, bo on wtedy skazał bardziej prosić. Oczywiście. Dziękować. Dziękować, przepraszam. Bardziej dziękować. Bardziej uwielbiać, bardziej być nastawionym. Bo czy jakiekolwiek skarby tego świata w porównaniu z Panem Jezusem są cokolwiek warte? Nie. Więc jeżeli Bóg dał nam Syna, żeby ofiarować Go za nas, to wszystko inne, czy to będziemy mieli, czy nie będziemy mieli, zupełnie nie ma żadnego znaczenia. Wysłabisz mnie, a ty za moje możne wyprawienie, wysłabisz mnie, wysłabisz mnie. się stanie, gdy wezwiesz mnie, gdy wezwiesz mnie, a wówczas godnie będzie zawsze stać.